informuję panią, że rozmowa jest nagrywana. Aha. Już teraz? No tak, ale oczywiście cenzor będzie pracował i będzie obcinał wszystko, co wystaje poza kontury. Ale gdzie jest Ausweis? To jest najważniejsze. Gdzie są... gdzie są dokumenty? Kto trzyma kwitę? I ten. Gdzie jest karta Po co ten wszystkie <śmiech> brody Jest dzień dobry. Otwieramy pierwszą oblicę z serii. Mielenie ze Zorem. Smoleńsk, odcinek kolejny. Witamy naszych słuchaczy w drugiej części trzeciego spotkania na temat prawdy i fikcji w dniu 10 kwietnia 2010 roku. Wita się z Państwem Joanna Mieszkowiurkiewicz i mój rozmówca. Nisko kłaniający się jak zwykle ze zoru. Mam nadzieję, że dotychczasowe nasze rozmowy, które jak widać zresztą, po ilościach odsłon w internecie, na, w różnych miejscach zainteresowały Państwa. Tym bardziej, że temat, który podejmujemy w tej chwili, mianowicie problem ofiar, problem tego, jak i gdzie zginęły, w jaki sposób, w jakim były stanie, jak wyglądała akcja ratownicza, czy procedury identyfikacji, to jest bardzo trudny temat, bo przecież przede wszystkim o te osoby właśnie chodzi, nie o to, gdzie i jak urwało się skrzydło albo ogon, tylko... O, chodzi o ofiary. W poprzednim odcinku, w poprzednim naszym spotkaniu trochę powiedzieliśmy na ten temat, ale oczywiście temat jest ogromny, więc jeszcze sporo rzeczy zostało. Proponuję Ci dzisiaj, Zezoro, żebyśmy może jeszcze wspomnieli między innymi o tym, w jakim stanie, gdzie i jak znaleziono pana prezydenta, o tym, jak identyfikował go jego brat co mówiła pani minister Kopacz, jak wyglądały identyfikacje w Moskwie, no i o tym słynnym filmie Koli, który nami wstrząsnął w pierwszych dniach zaraz po tej strasznej sobocie, czyli o tym filmie Koli, który dzisiaj wraca jakby odbity od jakiejś gumowej ściany. Co ty na to? No nie, jest to miłe zajęcie, na pewno, ale w, w, warto, warto do niego powrócić, dlatego, że jest to nasz obowiązek dowiedzenie się i depilnowanie tego, co się naprawdę z tymi ludźmi wydarzyło. Z pierwszych informacji, które tam były przesyłane z tego miejsca wynikało, i to podobno widzieli nasi goście, dziennikarze i parlamentarzyści, którzy tam dotarli na to miejsce, że na pobojowisku właściwie nikt nie widział na początku żadnych ofiar. Kilka osób widziało jak jakieś, że nieokreślone ciała, trudno powiedzieć jakiego wieku, w jakim stanie, czy kto to był. Większość tych osób, które tam spacerowała przed południem, twierdzała, że nie widziała żadnych ofiar. Bała się wnikać dalej na ten teren, ponieważ przypuszczała, że te ofiary tam się znajdują. Wobec tego, żeby ich nie uszkodzić, to no dalej nie, nie, nie penetrowały tego terenu. Natomiast tak zwani ratownicy, czy gaśniczy, którzy tam są nagrani z polewaczkami, którzy tam podobno ratowali kogoś, również nikogo nie, nie poszukiwali, ani nie odnajdywali około godziny, między godziną dziewiątą a dziesiątą o poranku, ponieważ stwierdzili, i no taka jest oficjalna relacja, no stan jest beznadziejny, nie ma kogo ratować. Więc akcja ratownicza, można powiedzieć, ograniczyła się tylko do dogaszania jakichś tam kilku ognisk. Zresztą niezbyt mocno rozbuchanych i chyba tam niezbyt dużo było tego paliwa, ponieważ na filmie Montera Telewizji Polskiej Montażysty. Montażysty, tak. Może tak, i Montera. Wiśniewskiego, może. Wiśniewskiego, Ja mówię nie bez kozery Montera, ponieważ Monter to jest to jest termin techniczny z języka francuskiego oraz angielskiego, więc to jest właściwe określenie na tego człowieka. On dokonuje montażu. Montaż. Montażysta. Montuje. Monta. Otóż na tym montażu, który on wykonał, widać tak zwanych ratowników czy też gaśniczych, którzy w przerwie między jedną sikawką a drugą palą papierosy. Mhm. Więc no, jest niezaprzeczalne, że na pewno tam oparów paliwa nie było, bo w czasie akcji ratowniczej czy gaśniczej w porach paliwa, papierosów, po pierwsze nie ma czasu palić, się po drugie nie wolno. Więc... Tak, ale ci jeszcze wejdę trochę w słowo, bo tam polewali jacyś umundurowani ludzie tymi sikawkami niemrawo te e, haszcze. Tymczasem pan Jacek Sasin, minister w kancelarii Prezydenta, ogłosił o godzinie dziewiątej, już o tym raz mówiłam, ale jeszcze raz powtarzam, dlatego, dlatego że dla mnie to był szok. Ogłosił o godzinie dziewiątej z minutami Urbi et Orbi na cały świat, co powtórzyły agencje na całym świecie, że para prezydencka nie żyje. Nie znaleziono wtedy jeszcze w ogóle ciała prezydenta Kaczyńskiego. Dopiero dwa dni później, to znaczy 20, ponad 24 godziny później znaleziono podobno zwłoki świętej pamięci Marii Kaczyńskiej, a pan Casim już wówczas wiedział. No ale to In osobna sprawa. Ja Między pokreślą... godziną dziewiątą a dziesiątą z oficjalnych wiadomości ze wszystkich zeznań świadków wynika niezbicie, że nie znaleziono ani jednego ciała nie mówiącego o identyfikacji. Nie znaleziono w ciągu pierwszej godziny od tego rzekomego wydarzenia nie znaleziono żadnego ciała. Na łączce o wymiarach 150 na 50 metrów. Nie znaleziono żadnego ciała, jest to fakt bezsporny. Wynika ze wszystkich oficjalnych dokumentów oraz zeznań świadków kilkudziesięciu, którzy, które to świadectwa są zebrane w materiałach filmowych, dźwiękowych i pisanych. Co do tego nie ma wątpliwości. Więc proszę, pierwszą sprawą, którą należy tu rozważyć, jak to jest, jak to jest możliwe. Ja nie mogłem tego pojąć i stwierdziłem, że skoro tego jest niemożliwe, no to ja według zasady, całej zasady kryminalistyki znanej z powieści Conan Doyle, żeby dojść do prawdy, należy odrzucić najpierw to, co jest niemożliwe, a to, co jest, co pozostanie, nawet nieprawdopodobne, nie jest prawdą. Więc odrzucamy to, co jest niemożliwe. Co jest niemożliwe? Żeby w ciągu godziny nie znaleziono żadnej ofiary. Żadnej. Nieważne w jakim stanie. Już nie mówię o jej identyfikacji kto to był, czy jak był ubrany i tak dalej. Żadnego ciała nie znaleziono. Te dokonania tak zwanych ratowników i ekip specjalizowanych wszystkie odbyły się w głębokim popołudniu. Czyli między od godziny naszego czasu chyba 16.00, czyli po naradzie, która się odbyła po u pana Antufiewa gubernatora miasta Smoleńska. Na tej naradzie był obecny między Sasiń i paru innych urzędników. Tam były do, najprawdopodobniej dokonane ustalenia, co będzie dalej robione, pod jakim kierownictwem, kto będzie tym rządził, jakie będą dalej służby, jakie będą wykonywane dalsze kroki i tak dalej. Ale od momentu rzekomej katastrofy, aż do chwili zakończenia tego spotkania, nami po bojowisku nie wydarzyło się nic. Było ono szczelnie otoczone przez żołnierzy, przez e, służby specjalne i nic. Nic się nie działo. Milicja, OMON e, i żołnierze udzielali informacji, że nie wolno wchodzić tak, był wypadek, pożar został ugaszony, nie ma ekip ratowniczych, nie ma karetek pogotowia, dlatego, że nie ma kogo ratować. Sjepa Tak, Ktoś tam jeszcze powiedział, już nie pamiętam, kto to był, czy był to pan Sasin, czy był to ambasador Bar, później w jakichś wywiadach, nie pamiętam, jest z pamięci tylko, no nie chyba to był pan Jacek Sasin, który powiedział, no nie chcieliśmy tam chodzić, a może to był Wierzchowski, jego e, współpracownik, który powiedział, nie chcieliśmy tam chodzić specjalnie po tym miejscu, bo mieliśmy świadomość, że możemy deptać resztki naszych przyjaciół. To był ja to właśnie Tak, więc ta argumentacja jest dla mnie po prostu horrendalna, dlatego że absolutnym obowiązkiem każdego człowieka, i to wynika również z kodeksu karnego naszego, ale absolutnym obowiązkiem i moralnym i po prostu... no. Generalnie obowiązkiem jest udzielanie pomocy potrzebującym. W związku z tym obowiązkiem człowieka jest być tam, a obowiązkiem jeszcze specjalnie ratować przyjaciół, sprawdzić, co się z nimi dzieje, zobaczyć, co się dzieje z prezydentem itd. itd. Tymczasem tego rodzaju argumentacje nawet nie wzbudzają we mnie ani śmiechu, ani sarkazmu, tylko wzbudzają we mnie po prostu przerażenie, że można w ten sposób myśleć. I co ciekawe, podkreślam, nie interesuje to w ogóle prokuratury, a jest to przecież stanowisko, które jest karalne. Takie ustawienie, które przytoczyłaś, taka opowieść, jest absolutnie niewiarygodna ze względów psychologicznych. Jeszcze ja, ja nie, nie wiem, nie słyszałem, nie, nie widziałem, nie oglądałem żadnej relacji z jakiegokolwiek, z jakiegokolwiek wypadku czy katastrofy, gdzie postronne osoby widząc co się wydarzyło, nie biegłyby z pomocą. Nie słyszałem. W żadnej dziczy, w żadnej sytuacji, czy to będzie wojna, czy, czy trzęsienie ziemi, czy normalny wypadek komunikacyjny, jeszcze nie słyszałem o czymś takim, żeby postronni ludzie, którzy to widzieli, czy usłyszeli o tym, nie biegliby w sposób naturalny na pomoc. To jest naturalny odruch. Naturalny odruch w takiej sytuacji, jeżeli widzą, że samolot czy, czy rozbił się samochód czy tak w dzisiejszym dniu katastrofa kolejowa, z pobliskich domów biegną ludzie, wiedząc, że coś się wydarzyło, po to, żeby pomagać, nie po to, żeby oglądać. Oni szukają tam umierających ludzi, po to, żeby ich wyciągać. No tymczasem jeszcze raz powtórzę, pan Jacek Sasin, który tam rzekomo był na miejscu, nie chciał pobrudzić sobie butów, mówiąc brutalnie, jak on to stresztą sam sformułował, ewentualnie fragmentami swoich przyjaciół, z drugiej strony podkreśla on, że był najwyższym rangą ocalałym urzędnikiem polskim tam. Ja jeszcze wspomnę, że był drugi najwyższy rangą przedstawiciel państwa polskiego, mianowicie pan poseł Antoni Macierewicz, który... Przypominam, wówczas obradował Sejm, więc był autentycznie najwyższy rangą przedstawiciel państwa polskiego i również miał pewne obowiązki i nawet tam nie udał się na to miejsce, tylko uciekł po prostu. Był również inny, najwyższy rangą urzędnik i tutaj faktycznie najwyższy rangą, tam na terenie Rosji urzędnik państwowy, mianowicie ambasador Bar, który również rzekomo przez pewien moment, jak wedu, wedle świadectwa swojego wywiadzie z Teresą Torańską, czy wedle wypowiedzi jego kierowcy, pana Kwaśniewskiego, również tylko popatrzył i odszedł z tego miejsca, nikt nie próbował w ogóle zorganizować jakiegokolwiek sztabu operacyjnego polskiego tam na miejscu, żeby kontaktować się z krajem, żeby mieć, po prostu wiedzieć jak organizowana jest pomoc, koordynować wszystko i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to zostawiono wówczas Rosjanom. Ja może, może uzupełnię relacje Tasina i Bara. One są psychologicznie spójne i w sensie psychologicznym wiarygodne przy założeniu, że ci panowie byli powiadomieni wcześniej, przed wejściem na, na, na ten plac, na to pobojowisko, że faktycznie nikt nie przeżył i była to dla nich wiadomość wiarygodna. Dlaczego podkreślam wiarygodna? Bo jeżeli by mieli jakiekolwiek wątpliwości co do tej prawdziwości tego oświadczenia, biegliby z pomocą, szukaliby ofiar. Więc musieli w tę wiadomość wierzyć tak głęboko, że zaprzestali, czy zaniechali naturalnego odruchu w tej sytuacji bierzenia z pomocą. To jest naturalny odruch, to jest bardzo silny, atawistyczny odruch, tak samo jak atawistycznym odruchem jest odruch ucieczki. To, o czym mówię, to jest bardzo prymitywny mechanizm sięgający wspólnoty pierwotnej, jaskiniowej. Tak właśnie reagują neandertalczycy i ich bracia, a my te geny mamy do dzisiaj i tak reagujemy w zbiorowości. Jeżeli wiemy, że ktoś z naszych umiera, to biegniemy mu z pomocą. Nie robimy tego tylko wówczas, jeżeli jesteśmy absolutnie pewni, że jest to bezcelowe. Dlatego też mam poważne podejrzenia, że zarówno pan Jacek Sasin, jak i pan ambasador Bar, jak sam powiedziałeś, byli głęboko przekonani, że tam rzeczywiście nie ma komu pomóc, ponieważ tam nikogo nie ma. Ja jeszcze to jest, wrócę to jest do... jedyne wytłumaczenie. To jest jedyne wytłumaczenie takie um, sensowne, ich dzi przedziwnego zachowania. I jest to chyba też jedyne wytłumaczenie, dlaczego nie ściga ich za to prokuratura. Ja jeszcze wrócę do, do swojego uzasadnienia głębi troszeczkę. Mianowicie, chodzi mi o to, że y, mogli dostać wiarygodną informację w Sympa Ghiblii, nie będziemy szukać. I tu nie nastąpiła weryfikacja tego, to znaczy żaden z nich nie wpadł w histerię, nie biegał tam, nie pytał, nie targał ich za rękach, jak reagują w tej sytuacji normalni ludzie. Wtedy wybałuszają oczy i krzyczą na przykład nie, to niemożliwe, Coś jest, to ktoś musiał przeżyć, jak to? Kto wam to powiedział? Sprawdzaliście? Tak wygląda normalna reakcja w sytuacji, stresowej. Podniesiony głos, rozdygotanie, szukanie potwierdzenia tych, tych nieprawdopodobnych informacji, weryfikacja z wielu źródeł. Natomiast to, co mówią ci panowie, a to się nawzajem akurat potwierdza, oni zachowali zimną krew, stoiczki spokój. Jeden drugiego nie wzywał, nie krzyczeli tam na siebie, tak? Nie... Szukali się, jak to mówią, wzrokiem, a nie, nie, nie dzwonili do siebie nawzajem gorączkowo przez telefony komórkowe. Tak? Owszem, wykonywali jakieś rozmowy, tak, ale wszystko z wielką godnością, dostojnie, bo nie wypada nam przecież tu wykazywać wielkich emocji w takiej sytuacji. Bałem się wkroczyć dalej na to obojowisko, wiedząc, że tam być może leżą zwłoki moich kolegów. Ta relacja jest psychologicznie spójna tylko wtedy, jeżeli założymy, że Albo to są jakieś potwory humanoidalne, tak? nie mają żadnych ludzkich odruchów, albo wręcz przeciwnie. To są absolutnie ludzcy ludzie i działają w głębokim przekonaniu, że takie zachowanie jest prawidłowe. Tak. Tam nikogo do ratowania nie ma. Się pagibli. Się pagibli tylko nie może... wiadomo gdzie. No właśnie, a może, może oni pagibli, ale wcale nie tu. I dlatego nie, nie wchodzimy na to pobojowisko, bo tu nie ma czego szukać. I nie mamy co udawać, prawda? Że jesteśmy przerażeni w coś takiego. Według dostępnych nam wypowiedzi przed zespołem parlamentarnym, szczególnie, ale i w wywiadach, rozmaitych osób, które tam były, czyli świadków. Wiemy jedno, że właściwie nie widziano na miejscu katastrofy ani ciał, ani żadnych akcesoriów należących do pasażerów, takich jak bagaże, ubrania, papiery. Przepraszam, powtarzam te rzeczy, mówiliśmy o tym poprzednio, poprzednio ale chciałabym, żebyśmy tutaj mieli ten obraz całości. Dopiero wieczorem zawisł na kawałku metalowego złomu, niemal demonstracyjnie charakterystyczny czerwony żakiet Grażyny Gęsickiej. Wtedy, kiedy już przyjechała delegacja z Jarosławem Kaczyńskim, i i opowiadał o tym w wywiadach poseł Max Kraczkowski, ale poza tym sam rząd wykazał się niesłychaną zimną krwią i blogerzy, nasi koledzy przyjaciele zestawili całą listę zaniechań rządu, które w takiej sytuacji powinny być oczywiste. Przypominam, że jeszcze w połowie stycznia, 2,5 miesiąca wcześniej. Polska wysyłała do Haiti całą ekipę ratowników, było o tym bardzo dużo w mediach. Tymczasem w momencie, kiedy dzieje się taka historia jak ta rzekomo, nie wysyła się w ogóle nikogo. Nie wysyła się natychmiastowej pomocy na miejsce wypadku, ani lekarzy sądowych, nie wysyła się żandarmerii czy jakiś polskich służb mundurowych do zabezpieczenia miejsca wypadku, pomimo że, przypomnijmy to też, cały Samolot rozbity tak czy siak, ale samolot z całą zawartością stanowi według prawa międzynarodowego kawałek Polski, to jest suwerenny kawałek Polski w związku z tym Polska powinna w pierwszym momencie natychmiast dążyć do zabezpieczenia tego wszystkiego i do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy. Więc nie było żadnych spec-służb, nie było polskich prokuratorów i techników kryminalistyki. Nikt z przedstawicieli rządu wysokich nie pojechał tam na miejsce, a przecież, a przecież ten rząd specjalizuje się niejako w, w, w przybywaniu natychmiast na miejsca wszelkich wypadków. Nie zorganizowano w Polsce konferencji prasowej, nie powołano równocześnie z tymi wszystkimi koniecznymi czynnościami sztabu kryzysowego. Nie poinformowano sojuszników z NATO i z Unii o tym zdarzeniu i nie konsultowano dalszych działań. Nie poproszono w ogóle żadnych instytucji międzynarodowych o pomoc logistyczną i specjalistyczną. Nie domagano się od Rosji pełnej informacji o przebiegu zdarzenia. Nie zabezpieczono ze strony Polski miejsca wypadku. Nie zdokumentowano wyglądu i stanu ciał ofiar te tego wypadku. Nie dokonano żadnego oblotu nad miejscem wypadku, żeby sporządzić dodatkową filmową i zdjęciową dokumentację. No i oczywiście również Polska nie współuczestniczyła w wydobywaniu ciał ofiar i ich transportu na badania medyczno-sądowe w Polsce, ani nawet te, które się rzekomo odbyły w Moskwie. A przecież ktoś właściwie według przepisów zwracał na to uwagę też pewien bloger czy blogerka nawet z Chicago podaj, według przepisów Ktoś musiał ze strony polskiej podpisać dokumentację, zgodę taką, żeby Rosjanie przetransportowali te rzekome zwłoki. Cały czas podkreślam rzekome, dlatego że to są tak horrendalne zaniedbania, że aż wierzyć się nie chcę, że żeby, żeby byłyby możliwe w momencie faktycznej katastrofy. Trzeba było więc podpisać zgodę Rosjanom na przetransportowanie zwłok do Moskwy i na dokonanie sekcji zwłok. Tymczasem nic z tego się nie zdarzyło. Czy to nie jest dziwne? Przede wszystkim jest bardzo dziwne, że nie zadziałały procedury ratunkowe. One są typowe, one są automatyczne, są wyzwalane niejako na wszystkich tych poszczególnych etapach u wszystkich służb, które w tym biorą udział do automatu. Czyli tutaj mówimy o boże, mówimy o Centrum Operacji Lotniczych Wojskowych, mówimy o służbie dyplomatycznej, tutaj mówię o Ambasadzie Polskiej i o msz -cie. I mówię też o służbach y, cywilnych, czyli o, o, na przykład o ratownictwie medycznym cywilnym. Żadna z tych służb nie, nie zadziałała prawidłowo. Więcej wiemy, że był sygnał alarmowy, bo jest on zarejestrowany na szczeblu wojskowym, bodajże o 8.20. Taki alarm był wywołany i on został odwołany. Podobno były już zawiadomione, właśnie, z tej, mówię o tym, automatyzmie w służbach wojskowych, były automat, było automatyczne powiadomienie służb ratownictwa medycznego, wojskowego, i sekcja ratownictwa lotniczego, bodajże z Krakowa, była już w pogotowiu, była poinformowana i była gotowa do wylotu. Takie sekcje są na dyżurze, na dyżurze 24 godziny na dobę, po to, żeby w sytuacjach nagłych móc interweniować że one czuwają i są gotowe do działania, to jest no, norma. Nienormalne jest, że one nie zostały wysłane na, na, na miejsce tragedii, to znaczy, że ktoś musiał ten automatyzm powstrzymać, bo ich działanie jest automatyczne, jeżeli są powiadomione o takim wypadku, wyruszają na miejsce po to, żeby wykonywać swoje rutynowe czynności ratownicze. To nie nastąpiło. Jeżeli to nie nastąpiło, to znaczy, że ktoś zatrzymał ich akcję i mamy te potwierdzenia, że yy, taki AS alarm wywołany o godzinie 8.20 został wygaszony, czyli odwołany. Te służby, które już się wybierały, tam na miejsce zostały odwołane. Natomiast wydarzyło się jeszcze coś gorszego, bo z informacji medialnych, czyli to, co się pojawiło w radio oraz w telewizji, po tych informacjach zgłosiły się specjalizowane służby cywilne, m.in. ratownicy medyczni z dwóch bodajże akademii medycznych Zgłosili się gotowi do wyjazdu, spontanicznie zupełnie, zgłosili się do rządu w Warszawie, że są gotowi, mogą w każdej chwili wyruszać na akcję. To jest absolutnie spontaniczna akcja, dobrego serca. Dyrektor ośrodka został powiadomiony przez swoich pracowników, i, którzy zgłosili mu gotowość, że coś się wydarzyło, więc oni mogą, skrzykną chłopaków i lecą. I on z tą wiadomością dzwoni do, do rządu i zostaje odwołany z kwitiem. Podobnie rzecz miała się, dziesiątego, z polskimi medykami sądowymi, którzy też z własnej inicjatywy zgłosili się gotowi do wyjazdu po to, wiedząc, że jeżeli są ofiary, to trzeba zrobić ich badania po zgonie, tak? Sekcji trzeba dokonać, bo to jest wymóg kodeksu postępowania karnego. W takiej sytuacji jest to wykonywane obligatoryjnie i oni wiedząc o tym zgłosili się gotowi do wyjazdu. Odwołano ten wyjazd. To znaczy z ich oferty nie skorzystano. Kilka dni później pani Kopacz pięknie opowiadała w Sejmie w brzewnych słowach, jak to nasi patomorfolodzy ramię przy ramieniu ze radzieckimi specjalistami. Co prawda nie wszystko się nie rozumieli się nawzajem języka, ale jako fachowcy porozumiewali się gestami no i po kilku minutach już ramię przy ramieniu zgodnie pracowali. No i przecież ona również sama w tym uczestniczyła podobno według własnych opowieści. Tak, No nawet z powodu niedoborów personalnych pomagał jej w tym rzekomo pan minister arabski. Ona jest lekarzem i tu yy, szczególnie bolesne jest to, że ona złamała, tylko ja nie mówię o, o tym, o, o propagacji pod że Rzekomo nasi specjaliści robili sekcję z głów, to już zostawi to na boku, ale mówię o świadomym relacjonowaniu całemu światu i, i, i, i krewnym ofiar, że ona osobiście i jej koledzy wykonywali sekcję zwłoki, oni tego wszystkiego dopilnowali. To jest, to jest przyniewierzenie się przysięcy Hipokratesa, do której należy nie tylko ratowanie życia, ale też należy też szacunek dla zmarłych. Oczywiście, ale to jest to, co ona powiedziała wówczas w Sejmie, co zresztą później z, w scenogramie z tego posiedzenia usunięto. To są sprawy kryminalne, na to są paragrafy, to jest osobna sprawa. Ale jeszcze chciałam wrócić na sekundę do tej godziny 8.20, o której wspomniałeś, o tym alarmie odwołanym. Czyli jest to przedziwna historia, bo o 8.20 podobno pan prezydent Lech Kaczyński rozmawiał równolegle z trzema osobami. Mianowicie z doktorem, który opiekował się jego matką w szpitalu, ze swoim bratem i ze swoją córką. No Można powiedzieć, że na... w świętej pamięci prezydent był bardzo rozmowny. No to tak, mówiąc sarkastycznie, ale widzisz, organizatorzy tej całej narracji jakoś tak nie dopilnowali znowu, nie zsynchronizowali odpowiednio czasów, żeby móc nas przekonać. Tak, Pani Kopacz jeszcze potem mówiła o przeoraniu do jednego metra głębokości, jak pamiętasz. No i przecież archeolodzy chcieli w związku z tym pojechać jakiś czas później do tego Smoleńska, żeby jeszcze raz prze, przekopać i wszystko wydobyć, co trzeba. I stało się tak, że nagle prawie śmiercią tragiczną zmarł główny organizator tego przedsięwzięcia, główny archeolog polski. Już teraz nazwiska nie pamiętam dokładnie. <śmiech> nastąpił potem, po tym wypadku, po tym 10 kwietnia, oczywiście my wrócimy zaraz do tego dnia z powrotem, chciałam tylko tutaj na marginesie wspomnieć, że nastąpił cały szereg rozmaitych nieoczekiwanych śmierci, prawda? Ale to już jeszcze i wcześniej, bo Grzegorz Michi i pan Grzegorz Michniewicz, jego śmierć samobójcza również jest jakoś w dziwny sposób. Nie wiem, czy jest w tym jakaś racja, czy też nie, kojarzona z tym 10 kwietnia. Archeolog to profesor Dulinicz. On z własnej inicjatywy zorganizował taką ekipę poszukiwawczą, która była gotowa do wyjazdu już praktycznie w kwietniu. Oni zgłosili sw sw swoją chęć uczestniczenia w tych pracach, w sensie dokumentalnym, bo archeolog no, to jest człowiek, który szczątki zamierzchłych epok potrafi wykryć i zdokumentować. I tu chodziło nie, nie tyle o ich umiejętności poszukiwawcze, ale właśnie dokumentalne. I oni są w tym mistrzami, to znaczy dokumentacja terenowa w archeologii to jest podstawa, podstawowy warsztat pracy. Więc jeżeli by tam na miejscu, znaleźli się archeolodzy, tam gdzie są szczątki, ja już nie mówię tylko o szczątkach ludzkich, ale w ogóle o terenie tego wypadku, no to mielibyśmy nawet bez fotografii, na podstawie tylko pomiarów z terenu i rysunków, które oni wykonują rutynowo, mielibyśmy idealny materiał do analizy możliwego przebiegu wypadku. I ta, ta wyprawa nie mogła dojść do skutku, była odlekaną, odlekana tam było wiele takich przepychanek, Profesor Bulinicz w końcu nie mógł tego doprowadzić i prawie z tego zrezygnował, no a potem nagle zginął. Jeszcze wracam do 10 kwietnia i do tej sytuacji, w której nasi przedstawiciele dyplomatyczni i rządowi są tam na miejscu, nie widzą praktycznie żadnych ciał, z wyjątkiem tego, co widział przez krótką chwilę pan Jacek Sasin, mianowicie korpus bez głowy jakiegoś człowieka w swetrze. Tymczasem przyjechały tam rosyjskie pielęgniarki, które zaczęły opowiadać, bo na to jest film, była relacja w telewizji i ten film istnieje nadal, można go obejrzeć na YouTube, i widziały niektóre z nich 90 ciał, no niby same szukały i wkładały po prostu... Mm, na ciała ofiar bierały fragmenty ciał do worków plastikowych i na tym filmie mówią one, że widziały 90 ciał wynoszonych pod prześcieradłami jedno po drugim. Tymczasem inne pielęgniarki w innym filmie widziały same fragmenty ciał, szczątki, pojedyncze fragmenty i mówią do kamery, to było straszne, ogromne wypalone pole, wszystko w paliwie lotniczym i częściach ludzkich ciał, naprawdę straszne. Także takie są sprzeczne te doniesienia i po tym, jak pamiętamy, mówiliśmy też już o tym, że zostały one rzekomo transportowane, te zwłoki za pomocą, obitych czerwonym pluszem trumien, jakieś takich niesłychanie teatralne to było. W ogóle widzę tutaj taką szczególny sentyment do koloru czerwonego, bo i ten żakiet świętej pamięci Grażyny Gęsickiej, czerwony, sygnałowy, prawda? I tutaj te czerwone trumny, po czym jeszcze przypomnijmy, niczego nie znaleziono, ale znaleziono w ogóle nieuszkodzony sztandar polski orzeł wyhaftowany na czerwonym tle z koroną który znajdował się przybity, przyśrubowany na ścianach salonki. I ten sztandar oderwał się jakoś tak, że były co prawda wyrwane dwie dziurki na rogach, a dwie inne nie. Także również bardzo to było dziwne. W tej całej serii dziwności to może jest jeszcze najmniej interesujące, ale też mnie to zaciekawiło. Drukowała zdjęcie tego sztandaru Rzeczpospolita. W każdym razie później się okazało, Teraz przeskoczę. Później, kiedy te trumny przyjeżdżały do Polski, okazało się, co nawet, na co nawet zwróciła uwagę, byłam tym zaskoczona, prokuratura polska, że trumny te wszystkie ważyły prawie tyle samo. To znaczy, ważyły gdzieś tam około 80 kg. Niezależnie od tego. Kto znajdował. A wszystkie były zalutowane i jeszcze podobno pozostałości były ludzkie, to znaczy zwłoki były zawinięte w jakąś folię, co jest też przerażające. I jak mówię, wszystkie były ważone przy przylocie do Polski i wszystkie miały identyczną prawie wagę. Tymczasem one są zalutowane, nie zostały w ogóle w Polsce otwarte, co też jest niezgodne z przepisami. Nie odbyła się identyfikacja zwłok, nie odbyły się sekcje zwłok. Wszystko to jest niezgodne z przepisami, jakimikolwiek. Także to są kolejne dziwności w tym wszystkim. Największą dziwnością są zupełnie egzotyczne i skandaliczne identyfikacje, które się odbywały z Moskwie według absolutnie niespotykanej procedury zdjęciowej. Właśnie. To Pierwszy raz, o, specjaliści pierwszy raz o, o czymś takim słyszeli w ogóle w tym wypadku, jak to się odbywało. Rodziny, które przyjechały znaleźć swoich bliskich, nie okazywano im wcale zestawu jakichś prawdopodobnych, wstępnie zidentyfikowanych ludzi, tylko najpierw dostawały, z, z, były zmuszone do wypełniania jakichś protokołów, opisu tych swoich bliskich, tak? I na podstawie tych opisów słownych, Pytaniami dodatkowymi, czasami również egzotycznymi, bo dotyczący, dotyczącymi rzeczy prywatnych, na przykład rodzeństwa, kontaktów, zawodu, zawodowych i tak dalej, zupełnie mających nic wspólnego z, z, z identyfikacją zwłok. Po takim wywiadzie spisanym mozolnie przez ileś tam godzin, dopiero w następstwie takie, takiego opisu selekcjonowano ileś możliwych wytypowanych prawdopodobnych zwłok i też nie okazywano tym ludziom najpierw, tylko pokazywano im zdjęcia. Tak, zdjęcia poszczególnych części ciała. Tak, oraz ich przedmiotów, które były z nimi związane w jakiś tam sposób, czyli na przykład zegarki, biżuteria, czy też tam telefon, rzeczy osobiste, które pomogą w identyfikacji. Czyli nie było takiej typowej sytuacji, kiedy, no bo przecież większość ofiar łatwo jest zidentyfikować na podstawie ich ubioru, wizerunku, który jest przecież znany, bo to w większości były osoby publiczne, ale też dokumenty, które mają przy sobie, czy rzeczy osobistych, czy telefon, czy notes, czy dokumenty, które mają, bo ci ludzie, którzy jadą za granicę, mają przy sobie dowód osobisty i paszport, więc przeważających w większości wypadków komunikacyjnych w ruchu międzynarodowym, można ludzi natychmiast rozpoznać nie dlatego, że ktoś ich zna, po prostu przy sobie w kieszeni dokumenty. Tym bardziej, że ten samolot, jeżeli spadł, czy też został spadnięty, to w bardzo niewielkiej wysokości, 26 metrów, w takiej wysokości ludzie, którzy spadają czasami na przykład z drzewa, to mają najwyżej połamane nogi. Nie muszą być unicestwieni totalnie. Otóż to jest najważniejsze pytanie w ogóle w kryminalistyce przy ocenianiu jakiejkolwiek katastrofy, mniejszej czy większej. Kto zmarł, w jaki sposób? Szczególnie, gdy w powietrzu wisi podejrzenie zamachu albo uprowadzenia, cóż dopiero właśnie w takim, takiej sytuacji, gdzie zaszłości historyczne polsko-rosyjskie są tak bolesne. Dlatego detaliczna odpowiedź na to pytanie jest koniecznością. Czy śmiertelne obrażenia zostały spowodowane wskutek pożaru, uszkodzenia mechanicznego częściami samolotu, czy gałęziami drzew, albo czy są to obrażenia wskutek materiału wybuchowego albo broni palnej. Wszystkie te pytania są po prostu niezbędne. Zamiast tego uzyskaliśmy najpierw informację, że Moskwa zataiła dokładne przyczyny śmierci, więc dołączone do zalutowanych trupien świadectwa autopsji zawierały w większości ogólne stwierdzenia, czyli różnorodne obrażenia oraz datę i godzinę. Notabene, ta godzina mnie bardzo ciekawi, czy to była ta 8.56, czy jakaś znowu inna. Pani Beata Gosiewska stwierdziła wręcz, że otrzymane od Rosjan środowisko autopsję i męża dotyczyło zupełnie innego człowieka, inne wymiary, waga, inne choroby. Moskwa jakby z sobie tylko znanych powodów nie chciała przyznać się do właściwych diagnoz. Czy dlatego, że nie była w stanie wyprodukować tego rodzaju diagnoz? też mamy prawo w ten sposób myśleć. I ja się nad tym zastanawiałam, rozmawiałam na ten temat z kilkoma fachowcami, ponieważ obrażenia znane nam, o których pisały media, donosiły media, są tak bardzo różnorodne, że nie wydaje się, że te osoby mogły zginąć w tym samym momencie, w tej samej sytuacji, prawda? Dlatego, że niektórzy tam wyglądali jakby spali, inni, inni w ogóle zostali kompletnie unicestwieni, podobno ich rozpoznawano na skutek badań DNA, inni byli rozczłonkowani i tak dalej, i Jeszcze była jedna wskazówka. Wciąż powtarzająca się, mianowicie jedna uwaga, mianowicie, że ubrania, jakie później otrzymywały rodziny, były bardzo silnie cuchnęły paliwem lotniczym. To wszystko skłoniło mnie do przemyślenia tego, i właśnie w trakcie rozmów, bo nie mogę tych takich rzeczy wiedzieć, zwrócono mi uwagę na to, że Rosja jest. Największym producentem fentanylu. Fentanyl to jest środek, który używany jest w medycynie. Najsilniejszy w ogóle anagetyk od 60 roku stosowany jest w narkozach oraz jako środek znieczulający dla chorych na raka. W odpowiedniej dawce powoduje śmierć w ciągu niewielu sekund, dosłownie tak szybko, jak szybko zostanie wchłonięty do płuc i przejdzie z krwią do mózgu i serca. Problem z fentanylem, który na notabene używany jest do tego, żeby jeszcze szybciej zadziałał, z węglowodorem halogenowym pod nazwą halotan, który wzmacnia jeszcze to działanie tego fentanylu. I problem polega na tym, że tym fentanylem przychodzi też ubranie. Przechodzą wszyscy, wszystkie przedmioty, które człowiek ma przy sobie i tak dalej. Mm. Benzyna powoduje rozpuszczenie jakby tego fentanylu. Także on się o wiele szybciej ulatnia i właściwie po paru dniach już jest niewykrywalny. Ten fentanyl był zastosowany w Moskwie w Teatrze na Bawce z tego 6 października 2002. tam, też tam się wydawało mianowicie podczas spektaklu show w Teatrze nastąpiło nastąpił Podobno atak terrorystyczny czeczeńskich kobiet, które miały przy sobie granaty i służby rosyjskie unieszkodliwiły całą salę z całą publicznością w ten sposób, że użyto tam fentanylu właśnie i w związku z tym, w tym było bardzo wiele ofiar wśród publiczności. Jak wspomniałem, już, Moskwa, Rosja jest największym producentem fentanylu w świecie i jest ten fentanyl używany przez Moskwę, o czym Dobrze wiedzą chowcy, którzy się tym tematem zajmą, jako broń chemiczna używany, używany był wielokrotnie w różnych miejscach i sytuacjach. To jest taka koncepcja tylko, taka z możliwych koncepcji, które tłumaczą właśnie ten dziwny stan tych ofiar i dziwny zapach, którym wszystko zostało przesądzone. Można się z tym zgodzić, że tego typu scenariusz ataku jest prawdopodobny. Znaczy, jeżeli ludzie są w zamkniętym pomieszczeniu, można ich bardzo szybko i skutecznie obezwładnić. Właśnie w samolocie, rozumiesz, gdzie od momentu, kiedy zamyka się drzwi, w tym momencie włączana jest wentylacja. I wpuszczenie fentanylu wen do wentylacji powoduje to, że w przeciągu niewielu sekund wszyscy właściwie są unicestwieni, wszyscy śpią. Nie zasypiaj, bez żadnych dodatkowych objawów, nie będą krzyczeć, nie będą się szmoczyć, nie będzie dodatkowych obrażeń, wszystko się odbędzie po cichu i bardzo sprawnie. Natomiast ludzie obsługi, którzy krzykują, zakładają maski tlenowe i bezboleśnie mogą lecieć hmm. dalej. Nie tylko maski tlenowe. Otóż oglądałam, jest dostępny nadal na YouTube wywiad z szefem rosyjskich służb, który wówczas kierował tą akcją. Otóż jego ludzie wszyscy musieli sobie zrobić zastrzyk anwentanylowy w UDO i on przyznawał do kamery, że niektórzy bali się zrobić ten zastrzyk sobie w UDO i w związku z tym sami zginęli podczas tej akcji. Sami zasnęli po prostu nagle na tej sali. Także, jak mówię, można zrobić, jest po prostu ostrutka na wytanej, która jest stosowana. Także same maski. Ostrutka to bodajże jest lek na cukrzycę, co się podaje cukrzykowi jak na atak. Insu insulina. To bodajże jest właśnie insulina wstrzykiwana w żyli dużej dawno, albo wręcz prosto w serce. Jest w związku z tym, że najszybciej dociera do... Być może on mówił o jakiejś, o jakiejś odtrujce, która oni dostali wszyscy strzykaw do tego, żeby zrobić sobie zastrzyk i nie zrobili niektórzy. Ja czytałem, że najszybsza reakcja i jedyne możliwe otucenie człowieka, który właśnie odchodzi, to jest zastrzyk prosto w serce. Znaczy to się robi w ten sposób, że wbija się taką grubą igłę, tak jak nóż na tej samej zasadzie, tym samym ruchem serce i się naciska ten spust i to 10 czy 15 mililitrów płynu się wstrzykuje na siłę. I nie wolno wtedy okazywać lęku ani żadnych ludzkich uczuć bo to ratuje życie. No cóż, ciała ofiar przyleciały do Polski w zalutowanych trumnach, jak wspominaliśmy, których nie pozwolono rodzinom otwierać, ponieważ miało być to rzekomo niezgodne z rosyjską jurysdykcją. Tymczasem ciała ofiar należały do nawet po śmierci, wciąż były, należały do państwa polskiego, były własnością rodzin. I żadna jurysdykcja rosyjska ani w Rosji, ani w Polsce nie miała tutaj nic wspólnego ze stanem prawnym. Także, jest to znowu dziwność nad dziwnościami, prawda? Jak zareagowano wówczas. Może przejdźmy teraz do tego, co nami wstrząsnęło wówczas. Dosłownie dwa czy 3 dni potem, 13 kwietnia wrzucono nagle do sieci taki przedziwny filmik, który Nazywano wówczas filmem Coli. Jeden film, jeden, jedna minut minuta 24 sekundy, który zaczęto analizować, i ty też go analizowałeś. Może byś opowiedział o tym parę słów. Dla mnie to za zamieszkała historia, bo ja opublikowałem taką analizę dźwięku, czyli fonoskopię tego, co tam słychać na nim. Zobaczyłem ten film, jak tam się pojawił dosłownie, no nie wiem, czy były godzina, czy półtorej godziny. Wszystko czy półtorej godziny od jego publikacji, to się zaczęło, zrobiło się na temat głośno, prosiłem młodych zdolnych, żeby mi wyciągnęli dźwięk z tego filmu, ponieważ no, te obrazki latają, takie są nie, niestabilne, ale z, z, z, znając tego typu wydarzenia, jak to się odbywa, stwierdziłem, że dźwięk jest naj, najcenniejszą składową tego, może z niego dużo wyciągnąć. No i przez najbliższe godziny siedziałem przy tym dźwięku i próbowałem z niego coś wydobyć. Jak dalece ten film może być wiarygodny i co się tam dzieje. Tak. Zrobiłem listę dialogową z tego filmu. Ona jest z, od 14 kwietnia 2010 wisi w internecie, Na swojej stronie tutaj. Tak, jest opublikowana, tam nie zmieniłem ani przecinka, bo, bo nie, nie widziałem takiej potrzeby, żeby cenzurować swoje, swoje wpisy. To jest dla mnie to jest ważne świadectwo jakby na chwili, tak? Tam się rozegrała ogromna dyskusja na ten temat. Były dziesiątki osób, które tam atakowały, jakie teorie wypisywały i tak dalej. Stwierdziłem, to było ćwiczenie też poznawcze, bo zrobiłem to przecież nie tylko po to, żeby się komuś pochwalić, ale żeby zobaczyć reakcję. I stwierdziłem, że mam do czynienia z profesjonalistami. To znaczy, że były tam czynne osoby, które ewidentnie wykazywały się ponadprzeciętną znajomością rzeczy, a przynajmniej mają napisany harmonogram pracy i scenariusz. To znaczy to, co oni chcą tam koniecznie przemycić, tak? czy te swoje tak, poglądy jakby koniecznie nagłośnić odpowiednią wizję świata czy tego zdarzenia. A ja no, zrobiłem taką doświadczenie obserwacyjne, jak to inni widzą i w którą stronę, że tak powiem, ma zmierzać ta narracja. To wisi, do, do tej pory można sprawdzić, co tam jest. Okazuje się, że Moja analiza tego, co tam, tych, tych dźwięk, które się tam pojawiły, jest prawidłowa. W dużej mierze. Bo oczywiście nie absolutnie, bo tam są drobne błędy. Do dzisiaj. Także dwa, trzy tygodnie temu. Cała zawartość tych, tych, tych archiwów, które są tam opublikowane, bo są te wszystkie pliki pocięte na kawałki, na drobne urywki z, z sekundowym miernikiem czasu od początku. I całe te katalogi zostały dwa czy trzy tygodnie temu ściągnięte przez kogoś parę razy. Dwa czy trzy razy ktoś to ściągnął w całości. To znaczy nie pojedyncze pliki, ale całe katalogi z tymi dźwiękami nagrane. No i teraz się dowiaduje, że zespół parlamentarny dostał analizę fonoskopijną tego filmu Coli z Niemiec, z jakiejś firmy w Berlinie, gdzie specjaliści od dźwięku stwierdzili, że tam rzeczywiście padają słowa w języku polskim i rosyjskim. No cóż, Niemcy są Niemcy zdolni. Niemcy są zdolni, tak. Ja, może, ja się tak z przekrącem śmieję, ale no to pierwszy raz słyszę o tym, żeby jakieś laboratorium dźwiękowców berlińskich robiło analizę e, filmu w języku polskim albo rosyjskim. Żeby robić analizę, trzeba być nie tylko inżynierem dźwięku, ale przede wszystkim trzeba być, mieć ucho i znać język czyli móc wyciągnąć z tych wypowiedzi całe bogactwo. Powiem, że dobry dźwiękowiec, specjalista od dźwięku, nie tylko robi pomiary różne techniczne i różne testy tam, bo w dźwięku jest, można odkryć wiele rzeczy. Na przykład można zbadać, czy mówiący w jakim jest wieku, jaki oczywiście jest płci, w jakim wieku, czy jakie ma choroby, bo to słychać, jak się mówi. Czy, jeżeli ktoś ma na przykład chore serce, to słychać w jego nagraniu. Ten pan ma na przykład chore serce czy naciśnienie, tak? albo że ma nadwagę, to też słychać. Nie? I inne rzeczy. Natomiast jeżeli mowa jest o mowie akcentowanej, to, to w niej się ujawnia pochodzenie społeczne, wykształcenie, środowisko, w którym człowiek się obraca. No i także jeżeli lektor języka polskiego e, słucha tego, detalicznie, no potrafi określić skąd ten człowiek jest, czy on jest ze Śląska, z Mazowsza, czy, czy, czy z nadmorza, bo gwary miejscowe się ujawniają w ten sposób. Ludzie w różnych okolicach mówią inaczej. Podobnie Rosjanin wie, czy ten Rosjanin, czy ten udający Rosjanina, to ten przykład mówi po moskiewsku, ten jest akurat Ukraińcem, ten jest chyba z Białorusi, a tamten gdzieś jest z dalekiego wschodu. bo to słychać. Ale oczywiście... Takich zdolnych językoznawców nie zatrudnia się na stały etat w Berlinie, tylko filmy rosyjskie czy dźwięki rosyjskie zazwyczaj opracowują Rosjanie. I polskie, Polacy, no a niemieckie, Niemcy zazwyczaj. Więc jeżeli przychodzi analiza fonoskopijna filmu, który zawiera fragmenty rosyjskie i polskie z Berlina, no to budzi mój uśmiech. Tak, ale ty znasz ten film na wylot, klatka po klatce, ale nie, nie opowiedziałeś słuchaczom, o co chodzi w tym filmie. Otóż jest to film, który trwa 1 minutę i 24 sekundy, zrobiony jakimś telefonem komórkowym, z miejsca tejże rzekomej katastrofy są tam, widać tam resztki jakiegoś wraka. Idzie jakiś starszy pan, który jest nagrywany właśnie przez swojego wnuka, zdaje się, czy kogoś innego, który jakby ucieka z miejsca tego, tegoż wypadku. W tle podobno słychać strzały. Ktoś błaga rzekomo o litość. Nie wiem, ty to analizowałeś, więc może teraz to powiesz dokładnie. I wtedy stwierdziłeś, że jest to film autentyczny. Tak, to znaczy ja stwierdziłem i stwierdzam ponownie, że film jest tak dalece sugestywny i przekonujący, i zgodny z, z topografią terenu, którą znamy z filmu miśniewskiego walsz że był na pewno nagrywany w tym samym miejscu. To znaczy jest ta sama, ta sama topografia, to samo miejsce, ta sama dekoracja. Natomiast co do dźwięku, to jest on sugestywny, zgodny z dynamiką operatora, czyli tego, jaką się porusza. Wszystkie te momenty krytyczne są zgodne. Tak? Najważniejsze zmiany ukierowania, nakierowania kamery, gestykulacja tych postaci, które tam się znajdują i tak dalej. Wszystko jest zgodne, to znaczy tam nie ma ewidentnych piksów. Ja oczywiście nie zamieściłem tam wówczas i później wiedzy, którą mam poza tym. No, nie było moim celem publikacja całej swojej wiedzy, tylko zbadanie reakcji również, która się z tym wiąże. Otóż Wiemy dzisiaj, to też było wiadomo wtedy przy bliższym oglądzie, że poszczególne klatki tego filmu zostały poddane obróbce. Znaczy chodzi o konkretnie o te dymy, obróbkę niektórych sekwencji, zamglenia i tak dalej. One są wprowadzone sztucznie w tym filmie. Znaczy nie są naturalne te dymy, ogniski, snujące się mgła, jest dodana tam sztucznie. Są tam też elementy dynamiczne, czyli przenikanie się niektórych ujęć klatek więc z całą pewnością nie było to nagrane na telefonie komórkowym. Takich możliwości nie ma. Co jest interesujące i najważniejsze, ja uważam, z tego filmu jest to, że tam się pojawiły kadry, które później zostały detalicznie obrobione i wykazano, że tam się przemieszczają zawiesia od ciężkiego sprzętu, od dźwigu. Zawiesia takie, które są... między, między tymi gałęziami tak, widać są podróżujące zawiesia, pod, którymi coś przenoszono. Tak, I to, było dla nas I ceny, to jest dla najważniejsze nas... odkrycie, bo ono udowadnia, że, że reżyser złapał na filmie, nie wiem czy świadomie, czy nieświadomie, przedstawianie dekoracji. No bo jeżeli tam zawiesia dźwigu latają po scenie, no to z całą pewnością nie mieliśmy do czynienia z atakiem terrorystów ani specjalizmu, dobijającymi zwłoki, ale z jakąś koszmarną instalizacją. Koszmarną, dlatego że wówczas większość osób, które to oglądała i, które się, i dopatrywała się tam e, niesamowicie, niesamowitych scen zupełnie, była głęboko przekonana, że jest to, że ktoś e, przypadkowy jakiś przechodzień nakręcił film o dobijaniu polskich rannych tam na miejscu, prawda? Tak, ten pan tam um. biegnący podobno przez pola do, na, na robotę został nazwany przez swyma Leśnym Dziadkiem, no, więc ten leśny dziadek później. Pojawia się na wielu innych filmach, między innymi w reportażu pani Anity Gargas. Pojawił się pan leśny dziadek i udzielał wywiadów. Opowiadał, jak to było, co on tam widział i tak dalej. Więc to nie jest taka bezimienna postać. Film Collie ma znanych aktorów i można ich po prostu odnaleźć i z nimi porozmawiać. I wtedy się okazuje, no, że to nie są przypadkowi jakby tacy przechodni, którzy lecą na robotę rano, w sobotę, no, ale są to starannie wybrani ludzie pod okiem służb specjalnych prowadzeni cały czas i mówiący to, co trzeba powiedzieć. W każdym razie film ten odegrał swoją rolę, mianowicie odwrócił naszą uwagę, zajął niesamowitą ilość czasu. Prokuratura była zmuszana podobno do tego, żeby się tym zająć i już wówczas prokuratura odrzuciła ten film jako jakiś dowód w sprawie, ale dzisiaj wrócił do tego szczęśliwie zespół parlamentarny pod przewodnictwem pana Antoniego Macierewicza i tenże właśnie zespół jak już sam wspomniałeś, zamówił ekspertyzę w Berlinie, żeby tak było międzynarodowo i suwerennie, i niezależnie, i tak dalej. Także film Koli wrócił znowu i jest znowu hitem sezonu, prawda? Ale zostawmy już, pominijmy to milczeniem, bo jest to sprawa wstydliwa i bolesna, obrażająca naprawdę naszą inteligencję. Chciałabym może na zakończenie tylko wrócić do tego, żeby podsumować sprawę traktowania polskich ofiar, tej niesamowitej po prostu horrendalnej inscenizacji, jaką urządzono, zdaniem, które który wypowiedziała córka świętej pamięci ministra Wassermana, pani Małgorzata Wasserman, bodaj 20 czy 21 grudnia na spotkaniu wymienionego przeze mnie zespołu parlamentarnego ubiegłego roku, która opowiadała o ekshumacji swojego ojca. Notabene, nie wiem dlaczego, Włożono ciało do ekshumacji z Krakowa, gdzie znajduje się najlepszy instytut medyczny, medycyny sądowej, aż do Wrocławia, 300 kilometrów. Nie rozumiem, dlaczego pani Małgorzata Wasserman, która była w stanie, wskazać sama instytut, którym powinna się dokonywać tego rodzaju procedura, nie zainterweniowała. Wyniki tej ekshumacji nastąpiły dopiero pół roku później. Pani Małgorzata Wasserman powiedziała takie zdanie, które było potem wielokrotnie powtarzane przez rozmaite media. Nigdy się prawdopodobnie nie dowiecie, czy oni przeżyli tę katastrofę i ile minut lub godzin żyli po tej katastrofie i czy w związku z tym była im udzielana jakakolwiek pomoc. No myślę, że pani Małgorzata wie, co mówi i mówi wszystko, co, co może, bo więcej nie może z oczywistych powodów, żeby się nie narazić na jakiś. Nie zgodzę się z tobą, bo, co, bo ona może powiedzieć nam o wiele więcej, gdyby chciała, dlatego że jedyna sankcja, jaka jej za to grozi, jest przewidziana kodeksem karnym, mianowicie od grzywny do dwóch lat więzienia. No tak, no, dwa lata więzienia, to ja rozumiem... Ja z ja dla... że jesteśmy z... bardzo odważni. Dwa lata to jest, to jest długi wyrok. No dobrze, ale wcale nie musi być najwyższy wymiar kary. Bardzo było to jednoznacznie, dwuznaczne zdanie i ja tutaj nie usprawiedliwiam właśnie, odwrotnie, jeszcze nie usprawiedliwiam pani Wasserman, bo uważam, że mogła nam powiedzieć więcej, aniżeli mówić pytyjskimi zagadkami, ale możemy z tego się domyślać, że ofiary, ponieważ uważamy Chyba zgodnie ty i ja, że 96 lub 97 osób, członków delegacji katyńskiej nie zginęło 10 kwietnia w tamtym miejscu i nie wiemy nadal jak zginęło i nie wiemy gdzie zginęli. I dzięki pani Małgorzacie Wasserman nigdy się prawdopodobnie nie dowiemy czy przeżyli tę katastrofę. I ile minut lub godzin żyli po tej katastrofie? Ja jestem w nastroju koncyliacyjnym, więc złagodzę może to stanowisko i, i się pozwolę, pozwolę sobie nie zgodzić. Pani Małgorzata powiedziała tyle, uważam, co mogła, uznała za stosowne i należy jej się za to podziękowanie, bo jest wyjątkiem w całym towarzystwie, które nie, udzieli, nie raczyło nam udzielić żadnych wyjaśnień. Ona śmiała chociaż powiedzieć tyle, że się uczciwie Ostawiła sprawę jasno. Nigdy się nie dowiemy, co się stało naprawdę. Za to jej się należy ode mnie podziękowanie. No tak, rzeczywiście. W takim razie całe nasze dążenie do prawdy nie ma żadnego sensu. No cóż, wypada teraz tylko zakończyć może ten odcinek naszej rozmowy. Jak państwo sami słyszą, niekoniecznie się zawsze zgadzamy. Tym bardziej, że wszyscy brodzimy w we mgle, niekoniecznie również w Smoleńskiej. W następnej rozmowie proponowałabym Ci, Zezoro, zastanowić się nad dostępnymi nam śladami i dowodami tego, co nazwaliśmy z Free Mind, czyli filmem maskirowką na wiernym. Co na to wskazuje? Masz również ochotę na tego rodzaju temat w następnej rozmowie? Zagadka kryminalna, z którą mamy tu do czynienia, to to jest najważniejsze wydarzenie od czasów wojny, więc nic nie raduje prawdziwego lwa bardziej niż widok, ofiary. No, Jeżeli no. mamy taką zagadkę, takiego sfinksa, czy taką konstrukcję, to nic nas nie podnieca bardziej niż okazja jej rozwikłania. No cóż, zatem zapraszamy Państwa do słuchania nas znowu za kilka dni. Tymczasem do usłyszenia mówią Zezoro. To ja, to ja było. I Joanna mieszka. A to była ta pani obok. Dziękujemy bardzo.